Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Witam Was e, Filip. Na dworze e, 5 stopni. Na dworze 5 stopni. Witam Was także... Kto Was wita jeszcze? Emerytowana e, podcasterka dawna. Tak. I wita Was... Już nie emerytowany taki, ale też podcaster. To znaczy? e, Przemion. Przemion z podcastu e, na hy, Na, na samo Tak. Hm. Na chydry. Tak. Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Jak już wspomnieliśmy z nami Gosia i, i, i Przemosiu i, i będziemy, będziemy mówić o tym, co się działo w zeszłym tygodniu. Czyli zaczynamy, będę się posiłkował na razie iTunesem, bo on mi po prostu łatwiej mówi, co się ukazało ostatnio. Czyli zaczynamy od litery A na A, nic nie było, na B, podcast B180, odcinek 63, czyli hotel Terminus czyli co podcast o Batmanie. Gosia, właśnie, co to jest? Co podcast sobie? o Batmanie. Co to ma być? Tak. Dzisiaj, dzisiaj jest troszeczkę inaczej niż zazwyczaj, bo mamy tutaj emerytowaną podcasterkę, która mało wie o polskich podcastach, więc będziemy dzisiaj troszeczkę komentować o tym, co się dzieje. to jest podcast B180. Jest to jeden z jedynych Ale... polskich podcastów o, o Batmanie i o Ale komiksie. jeden odcinek. No bo mam ostatnie. 63 już były. On ma numer 63. Tak? Tak, ja. Naturliś, ja. Tak, nadajemy się z Niemiec. Jeśli ktoś, kogoś by to interesowało, mamy reńskie wino, mamy polską dziewczynę z niemieckim mężem oraz mamy niemiecki deszcz za oknem i plus 5 stopni. Tak to wygląda. Następny podcast na literę B, czyli By The Way, to jest prosto z Hiszpanii podcast. Zapraszamy. To jest podcast, który ukazuje się już od dość Ale, dawna to nagrywa taki przyjemny pan, e, zaraz ci powiem, sprawdzę maila, e, ein moment, e, nagrywa go, no gdzieś mi zniknęło, e, chyba Wojtek z Hiszpanii, który był w Irlandii grafikiem i przeniósł się do Hiszpanii, czyli odcinek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no tak, osiem, dziewiąty, dziesiąty, tak, dokładnie na palcach można policzyć, odcinek dziesiąty podcastu By The Way, Slowly But Surely, w dowolnym tłumaczeniu, e, byle do przodu tak to wygląda, Aha. czyli co w dzisiejszym odcinku o, numer 10, na Tak, czyli following release of the by the way episode, czyli podcast by the way z Hiszpanii, polski podcast, ale po angielsku, jak ktoś nie umie angielskiego, proszę, proszę, dziękujemy, nie, Do widzenia. a widzenia nie uku. Następny podcast następny to, to litera D, d czyli dyktat... Przecież... Celu... Ale celuloidu nie było w tym tygodniu. Widzisz, widzisz niebieską kropaczkę? Nie widzisz. Tylko ty, co nie widzisz? Tak, bo to, są, to się ukazało ostatnio. Ja nie wiem, jaki to masz plan. No widzisz, no. Jaki to podcast? Dyktafonografika. Tak. Czyli rozmowy niekontrolowane, 20 odcinek. W tym tygodniu mieliśmy dwa podcasty. co to jest? To jest Rafał z podcastu Dyktafonografika. Pozdrawiamy. Rafał. On jest chyba z rudy śląskiej. Skąd jest. Przemysł. Nie. Przemek, Przemek, Bomba. Przemek jest z Katowic tak. i wolny. Wolny jest z Rudy Śląskiej, czyli Rudy i Śląska, fajna z nich para, czyli podcast Dyktafonografika, odcinek 20 już rocznicowy, rozmowy niekontrolowane, czyli tak jak u nas dzisiaj, czyli 20 odcinek podcastu, dzisiaj rozmowa przeprowadzona z Anią, czyli podcast, podcasterka, tak to wygląda, a oraz y, odcinek 19 załapał się do tego tygodnia, czyli... 23 listopada, bo zapomniałem powiedzieć, że przegląd dzisiejszy jest od 23 do 30 listopada. Czyli odcinek, czyli... Dziewię... Czyli odcinek 19. Polskie Detroit się jeszcze załapie. Tak, dzisiaj. tak, tak. A to jeszcze mamy do D, do py, mamy daleko. Ty będziesz mówić o polskim Detroit. Pewnie będzie o kłamie Patryku i o Detroit, jak znamy ten podcast. Polski Detroit to jest przecież. Tragedia, nie? No, cicho. Lepiej nie mów Łukaszowi, bo się załamie. Nie, no, ukochany podcast. Kochany. tam. Cicho. Następny podcast na literę E, czyli epidemia nonsensu. sensu Odcinek. U, u, nie przeszkadzaj. Od, y, ukazał się. Ukazał się 25 listopada, czyli idealnie pasuje okay. do tego tygodnia, czyli odcinek 33 i 1, 2, czyli. Coś nie wiadomo, co to jest. Zapraszamy. W każdym razie było. 42 sekundy. Następny podcast y, Hochlander. I tutaj mamy y, o, specjalne o, o, o, o. specjalne introduction. Przemek, y, oddaję Ci to siedzenie i w tym tygodniu po właśnie... Wie, nie Przemek, nie siadaj tu i mów, co się stało, dlaczego Ci nie było i zapowiedz swoje dwa odcinki. Po dwóch latach. Tak. Dun, dun. Okay. Miałbyś taki fajny rezonans w ogóle. Nie, że tak zrobię ja, witamy, jak to Jak Friał, to, Słuchy, jak witamy. to, czyli 26 listopada tego roku, ymm, znaczy 25, po dwóch latach i 20 dniach nieobecności pojawił się pierwszy pilot Holandera. Strona była już od jakiegoś czasu w ogóle w obiegu i ona tam sobie, ymm, jakieś trzy ostatnie miesiące ona działała więc e, widziałem tam, ludzie ściągali jakiś podcast, e, nikt tam raczej nie komentował. Ja postawiłem jeden wpis, że Hochlander powraca, ale jakoś tak mm, nie było czasu za bardzo na to. No i w końcu mi się udało. No i z racji tego, że tak dawno nie nagrywałem, to po, w sumie postawiłem dwa odcinki. Mm, jest, ten ostatni odcinek może być trochę długi i on jest też explicit, czyli uwaga, tam są przekleństwa. To jest godzina i 40 minut. I nie każdemu może się spodobać. Są rozmowy między trzema osobami i jeśli się nie słucha tego dość dokładnie, to a jest to tego trudno się słuchać, no bo nie znacie sytuacji. Znaczy, może być to problematyczne i kwestia jest taka, że yy, może to być nieciekawe. No, co się będziemy tutaj oszuki oszukiwać, więc yy, to jest kwestia gustu, ale będzie więcej podcastów, mam nadzieję, że bardziej ciekawych. No yy, i wróciłem. Jestem w iTunes. Strona działa. W całą stronę mi się udało mniej więcej odzyskać, ale nie wszystko część komentarzy tam znikła, w ostatnich trzech chyba z epizodu 6, 7, 8 ale cała reszta działa więc zapraszam do słuchania zostawiania komentarzy, ludzie pamiętajcie kurczę, jeśli słuchacie jakiś podcast, zostawiajcie komentarze komentarze są bardzo bardzo fajne dla twórców podcastów i nikt nikomu nie płaci za robienie podcastów, przynajmniej w tym gronie tutaj dookoła zwanym polskim, więc naprawdę jeśli coś się Wam podobało, nie mówię o moim podcastie czy coś takiego, ale coś się Wam podobało, słyszycie fajny podcast, wejdźcie na stronę, zostawcie komentarz, to jest zawsze dobre, taki, taki pozytywny kick energii, że tak powiem, dla, dla tych tworzących. Ale dobra, wystarczy. Holander wrócił, tyle. Idziemy dalej. Filipie? Tak, i na swoje miejsce wraca prowadzący dzisiejszy podcast, Litera H już była, po H jest litera I, czyli podcast i kanapka, pierwszy podcast i wideokast technologiczny. Ba -ba Odcinek, epizod w zasadzie 41, z 27 listopada 2008, czyli C za nieszczęśliwy tytuł. Właśnie nie rozumiemy dlaczego. Ten z wielookim, zielonym, krawaciarzem? No właśnie, ten z Wielaokiem Zielonym Krawaciarzem. Ciekawe. Małgosia tutaj powiedziała. Czyli i kanapka, pierwszy podcast, epizod, pierwszy podcast, pierwszy polski wideokaz technologiczny, epizod 41. Zapraszamy. No właśnie, Ciekawe. no właśnie. Małgorzato, i siadaj tu koło mnie na kolano. Nie ma męża ci, nie. siadaj to. Następny podcast na nie i podcast indywidualny. W tym tygodniu mieliśmy dwa podcasty. Odcinek. Tak, stasicowo koncertowy to jest odcinek. Czyli jak... 29, 12, z 29 listopada oraz odcinek 11 dyskusyjno-szkolny. Czyli jakaś inteligencja się... No może, to jest młody polski podcaster. Tak, tak, nie, taka, nie takie próchna jak my. Znaczy nie, mówię o sobie. Nie taki... mówię, mówię o sobie. Zauważyłeś, że, że on... ja jestem starsza. Zau... No to minimalnie A, nie a nie to. mi, czy jakieś kobiety w końcu są? Czy ja byłam pierwszą i ostatnią kobietą? No jest, nie, ja nie na szagę pierwszą. jest Julka. No dobra, tak. ale Julka nie jest sama. Czy jest, no jest barkiem. sama? Nie, nie ma samej samosi, nie ma nie ma czegoś takiego. Nie ma. Nie ma. Jesteś jedna, jedyna, emerytowana. Nie, ja nie, no, A no. czy ja to sam na jakąś rentę? Ze związku podcasterów. To ruchu. musisz do Borysa z tym. Do Borysa? Tak, Borys trzyma kasę i łapę na wszystkim. Ustala i tutaj każe nam mówić, co. co. A czyli podanie do Borysa. Tak, na Borys Kozielski, Warszawa, ręka, pozytywne zacisze. <gryszowany> Będzieś miała. Tak, tak, która zrobiła 33 epizody i zdechła. No, ale y może chociaż trochę, nie? No może, no właśnie. Y wracamy, podcast indywidualny, odcinek 12 i 11 w tym tygodniu. Zapraszamy. Następny podcast na literę K, o, kankury, czyli kangury o, zdechły też, już tam o, wytępili je w Australii. Następny podcast na literę K, czyli Koczewisko Dekadencji, jak to okay, tydzień, Martin. Martin i Hugo. Czyli Dobra, dzisiaj jest odcinek, jest. odcinek dzisiaj, odcinek dzisiaj, Bardziej w zeszłym tygodniu. Tak, tygodniu Mika, odcinek o Mika, Mika. Mika. Tak, nie słuchałem jeszcze, ale ten, bo trochę mam, mam tutaj 51 podcastów niewysłuchanych. tyle ogóle nie Słucham, ale nie mam czasu, ten, mam zajęcia. Korwin Mikke, idiota, geniusz, agent obcych służb czy polityczny. Generalnie bardzo polecam ten podcast, jeśli interesuje interesowała polityczna Was Jola postać Korwina Mikke. Tak. Z racji tego, że Korwin Mikke jest to zdecydowanie postać, która... Jak go lubię. Ktoś, no, czy trudno jest o nim nie mieć zdania, więc hmm. e, zgodzę się z łopakami. Zresztą też o tym e, mówią w podcaście. Jeśli interesuje Was ta postać albo chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, po prostu pozwólcie. Ja pamiętam, jak był taki kawał, jak tata się pyta, pani się pyta Jasia w, w szkole, jaką najbardziej lubi postać. A się powiedział, że najbardziej lubi postać po wódkę dla tatusia. Tak to było. Czyli koczowisko dekadencji Martin Lechowicz, Hugo, Hugo Wader-Kosiński. Wader, bo on niedługo będzie Wader. I ten... A co e... jak to Wader? No Wader będzie. A co to znaczy? Wader. Wader? No, ja, naturalnie. Ein Kind. ale ja. to będzie miał dziecko. Ja, A jego jest? Żona będzie. Das miała kleine eine kleine podcaster. I tak, to tak będzie. Ja, naturliś, tak. Dobrze, to tyle. Koczowisko dekadencji. Może jakieś reklamy? Przerwa i wracamy wracamy do Was po chwilunii. Zapraszamy do reklamy. Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie chwili. Skontaktuj się z lekarzem, Chaby. Na pewno jest to dla Ciebie dobre. podnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośni. Trzeba by na pewno. Zapraszam. Uhu! Uhu! Lubisz słuchać mądrych ludzi, mających wiele do przekazania innym. Inteligentnych, oczytanych... Jakiś tutaj nie usłyszysz Słuchaj podcastu polskich Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla Orów. Podcast nie tylko dla Orów. wracamy po chwili. Przepraszam. Przepraszam. Mm, e... um, skończyliśmy na, litery, na literze K, czyli koczewisko dekadencji, czyli Hugo i... Kto prowadzi? Martin. Martin, tak. A nie, chłopak. A, nie, chłopak, nie, tu go będzie niespodzianka. Ale dla mnie. No, Ale Martin już zajęty. Nie a będzie... ja też zajęty. No, a ja, no tak. No tak. A ja. Nie no, eee, co... ale dalej chcę tylko powiedzieć, że już nie ma niebieskiej kropki, lubię, Mamy nie tak... para, to mawka No właśnie, robi. no tak. No jak? Jakąś może reklamę, to mawka? No, no, tak, to, jak to jak zrobimy, to. potem nagramy coś. Bardzo go lubię, chociaż tak. nie może być wymieniony, tak. tylko nie ma niebieskiej kropki. Eee, mogę, że to kropki. jest jedna kropka przy podkaście, jaka to jest nazwa? A, nie, nie tylko tak. dla, dla orłów. Mhm podcast, odcinek 179 niemożliwe. Tak, w tym tygodniu no. w tym tygodniu były dwa nowe podcasty ale... Poczciówka z Kolonii nie, nie Poczciówka z Kolonii nie, nie, nie oraz czytało. podcast 179 czyli z mojej kasety Też nie e, Tak, pomieńmy ten podcast pomińmy. Ja Następny podcast na literę O, czyli OVION, czyli mamy w tym tygodniu co mamy... A co to jest, za podcast, co to jest za... za podcast? No to jest nowy polski podcast w tym tygodniu mamy Wiesz co? Nie, pamię nie pamiętam skąd jest owion. Nie pamiętam skąd jest owion. Możemy sprawdzić, ale nie pamiętam. A co to znaczy owion? Nie wiem. Powią? Nie, nie wiem. A włącz go na chwilę. Właśnie pozajmy. To? z your very own. Wątpliwie. Dalekie, bo, bo, dobra, przyznam się, zapomniałem, muszę sprawdzić. O, młody chłopak. No. Trzynasty, a więc pechowy, tak, nie, no, czartuję. Witam was, w trzynastym odcinku o Vionu, tak, trzynastym. No co ten mikrofon tu pierdol? Dzisiaj mamy. A to jest. To um, To jest trzynasty odcinek podcastu Owion. W tym tygodniu były dwa podcasty. E, śmieszny, trzynasty Owion i gitara, podcast dwunasty. A gitara to może. Gitar ja posłuchajmy to gitara, może, gitar posłuchajmy gitary. Prawda. I to takie drewniane, prawda? To, to. Drewniane, tak to to zazwyczaj ma, to gitary to... są drewniane. To tak. tak. Gościu, polecam Ci bardzo podcast to, to są takie same smuty jak, jak Twoje. Czyli podcast Papa Cafe. A wiesz Polecamy. Co? chciałam powiedzieć, że chyba on jest fajny ten facet. Tak? Cafe, Posłuchajmy. Smarny, Posłuchajmy, polecam intro. Czy to nie intro. Ci? Nie pamiętam. Papa Cafe, nie pamiętam. Może by wejść na stronę, ale... nie Papa, chyba... on do Ciebie pisze Papa, nie? No. Nie, mi się podoba, o, chyba, mi się zdaje. Tak? Proszę, jeszcze, nas... Siadaj nas... tutaj, nie stój przy mnie, siadaj. No. No. Przy wimki, kawałek. Proszę, wejdźcie, rozgoście się, usiądźcie. Podobam. Zapraszam Was do tak spotkania. kolejnego, czwartego, no spotkania z podcastową kawiarenką Papa pa, kafe. Fajne, to to start, press any key. No to. Mamy przyjemne. już zimę w pełni. Taki lekko, co? Za tak, nie, no, ale, nie, no, to lekarz. ale oknem, No A to może ma taki cielecki most. Kilka dni. <grycki> taki Na zewnątrz mroźny, <grycki> kaszmielecinowy. <taka> <grybka> ale ten może być. To, nie, to, to, to może być młody mój polski tomafek taki. taki Syn tomafka. Bo to już w zasadzie tyle lat, że mógł. No to w sumie tak. Taka dobra, trzydziecha, tak, tak, dokładnie. Dobrze, czyli odcinek... Zanudza, jak to mafek i samosia. O, ja wolna, dziś, Czyli odcinek Papa Cafe, odcinek czwarty z 25 listopada tego roku. Zapraszamy. To Ale jest z zwanego... Tak? No, no. już na no dobrze. No nie, piąta kwarta nie ma niebieskiego punktu. Nie ma, nie, tylko sprawdzam. 5,5%, widzi, że mamy... Przecież podcast... płeci, Nie, pół... pierwszy podcast gdański bardzo dobrze był kiedyś. Mamy podcast, który nazywa się Podcast. To, jest, to są takie radiowe podcasty. Posłuchajmy. Żybice, Zabry. Tak. Zabry. Tak. Chciałby się, rzec, że szkoda, że się nie udało. Mówił, że słyszał odgłosy ruskich żołnierzy z 30 metrów. Jakby to było z 30 metrów, to. To by chyba już nie mógł powiedzieć, kto do niego podobno strzela? Tak, bo to jest podcast jakiś radiowy, tak zwany, wiesz, jakaś się rozgłośnia i wrzuca to potem, potem jako, jako, jako audycję. Bardzo krótkie takie, wiesz, minutówki, dwuminutówki podcasty. Coś w tym stylu. Podcast magazynu komputer. O, oni jeszcze są? Tak, Apple Blog. Może. Apple Apple Blog, to co, może, ja, Apple Blog tylko to no, A Ale tu mamy niebieską kropkę, to znaczy, że to, to była sam. nowa audycja. Okay. Z 33. Audycja podcastu Apple Blog, Przemion, O czym dzisiaj? Zdjęmy, taka Ona akurat. W, tam w centrum, w maszynie obiektowej, ma obiekt ciągły, więc, więc, więc to to to, to, Jak to, ruchane to, to ruchane tak nie bardziej samo to on biuro jest że później trzeba go przetworzyć no tak ostatnio maki mają przecież e, e, to to nagrody to za to ten za ekologiczny design, że można odzyskiwać ten gale są najlepiej za zaprojektowanymi laptopami ale pominiemy też Paweł Nawak, jego głos proszę głosować jestem pewny że to są <kluzny> I, i oni tylko tutaj też ma drugą wadę, nowe czy starsze no komputery, nowe. no to myślę, że będziemy starać się odpowiedzieć. Tymczasem e, posłuchajmy... posłuchajmy znaczy? ten... Tak, tak, osobiście. Dzień. Audycja 33, podcast Apple Blog z 30 listopada. Polecamy dla wszystkich, którzy lubią jabłka nadgryzione oraz fascynują się ekologią. Hmm. To my no, w trójkę tutaj. tak. Oczywiście. Mam, tak. tak. no, ja że no, ja posłuchać. Tak. Nie słucham. Mogę że to następna niebieska kropka? Co to jest? Podcast magazynu komputerowego i trącić myszką Ja to znam, bo to już jest długo. Tak, to jest, to jest chyba najstarszy polski podcast. On, tak, Pecetowcy, ale o Macach też czasami coś tak? mówili. Mówiąc? Tak, Tak, tak. I to jest taki podcast radiowy dla tych, którzy nie wiedzą. Dostali kiedyś, no, tak? dostali nagrody. To jest taki podcast, który jest jak, nie, on jest ze Szczecina. Tam na górze, gdzie prąd wyłącznie w całym mieście. Tam nie było prądu, no? Niemiecki. Tak, tak, ja. Mhm. Autostrada jest niemiecka do Berlina potem. Była jedyna polska autostrada, w tak? Mhm. No, ja też ja mam rodzinę w gdzieś w Szczecinie, gdzieś tam, no ja w Szczecin-Dąbie chyba ja te sprawy. Też. Zatem podcast komputerowego, podcast magazynu komputerowego Trącić Myszką O Jezu Maria, to nie wiem Ze 150 będą mieli tych odcinków Zobacz, ja tutaj mam RRS-ach, mam dużo tego Ale mam ostatni odcinek z zeszłego roku, z lipca Ale oni nie Ale oni 3 lata ponad nadają, więc na pewno Polecamy kolejny odcinek podcastu komputerowego Trącić Myszką, czyli multimedialne serwisy internetowe W kolejnej audycji właśnie o tym będzie mówione Kolejna niebieska kropka, Gosiu? Podcast? Tak, posłuchajmy. To jest taki odwyk, ale inaczej. Ten felieton z kolei został napisany rok temu, 22 listopada. Tu sobie 20. pan czyta jakieś tam felietony takie o, o, o religii, o Biblii. Nie będziemy oceniać, ale nie podoba mi się trochę Martin jest ciekawszy. To są takie właśnie artyki, No, pan czyta, ma taki trochę smutny głos. 27 listopad, nie podcast tam. został wydany. Kolejny podcast, którego nie zna Gosia. Gosiu, dam ci teraz to miejsce, żebym mogła usiąść, bo jest kolejna niebieska kropka. No i wiesz, jak obsługiwać komputer. Następna niebieska kropka to polskie Detroit i to już jest odcinek. A dlaczego to jest dopiero 172 odcinek? Nie wiem, buka. A ty go przegoniłeś? No już dawno, w lipcu. Łukasz, jak tak mogłeś pozwolić, żeby cię Filip przegonił? Nie wiem. Słuchaj, wiesz, ten odcinek ostatni dzisiejszy to już zakupy świąteczne. O. kawałek może coś tam ludzie prezent ]ach? Przeceny Auto show w Detroit i coś jeszcze? ale mam nadzieję Czekaj, posłuchamy co Łukasz mówi mam nadzieję, że dla nas prezenty też kupiłeś e, i audio, posłuchajcie Łukasza no. E, no cóż z większych zaskoczeń firma Nissan e, powiedziała, że niestety nie będzie wystawiała Łukasz się, to, nie z z, się nic nie zmienił ani się nie wystarzeli nic tak że, jak zawsze to, to, że tak. Ponieśli, wcale że podczas... nie uda Łukasz nie słuchaj. bardzo fajny głos bardzo Męski. Tak. ta To sama nuda nie jak może. co tydzień prosto z Ditrowic. Um, co chciałem powiedzieć? Łukasz, ten... Łukasz zaprzedał się y, komercji. Jego podcast jest sponsorowany o, i, już, i już nie puszcza tego. A nie może mówi co chce? No już nie, i nie, nie puszcza tego jingla, że podcasty, żadnych sponsorów, żadnych problemów. Teraz to już Łukasz wiesz. Płacę no, mu grubą kasę, gruby dolce za to, że. No, ale to fajnie to jest przyszłość podcastu. Puśćmy na końcu, może jest ta reklama. Zobaczymy, to jakaś taka nudna. Zobaczymy, czy znajdziemy. Na stronie podcast.pl wszystkie polskie podcasty znajdują się w jednym miejscu. To nie. Niezależni twórcy. To nie no nie, ta reklama. Tu jest ta reklama. Chyba gdzieś tu. O tu. O, tu jest ta reklama. I spytaj o najbliższy oddział. Albo wejdź na ich stronę internetową www.pacfcu.com. Polska Unia Kredytowa PAC. Zawsze z tobą dla Ciebie. Polska Unia Kredytowa Łukasz się zaprzedał reklamie. Polska Unia Kredytowa sponsoruje podcast Polskie Detroit. Pierwszy polski komercyjny podcast. Żyć przecież. No, no, Łukasz na pewno. Łukasz zwalnia ludzi w pracy. Nie ma sumienia. Jak zwalnia Zwalnia tak. ludzi. Tak. Ja je ja pozdrawiam. Tak, Łukasz. tak. Mamy nowy polski podcast, taki średnio nowy, ale ostatnio z ukazały poznania? się. Tego nie wiem. Ale mamy podcast Tureckie z Anglii z Anglii. Z Anglii. Nie pamiętam dokładnie skąd, ale słuchałem. Pozdrawiam, pozdrawiamy. Podcast się nazywa Próba Mikrofonu. Posłuchajmy głosu. Bardzo fajny promo. Też Ci się spodoba Gosia tak? Spokojny, jak to mawka. Nie tak nudny, jak Papy Cafe. pory z nas zabił, bo... Nie wolno puszczać muzyki. No, ja chciałbym podziękować za wszelkie pozostawione w komentarzu, że się da Ciacho, nie? Tak się tak mówił, o pani eee, i ciacho. Powiedam, tak, ten, o, Robert, on ma na imię Robert, a nie pamiętam jak. Ale takie ma nożli. Nie, nie ciacho. Robert ciacho. To wywrotnie. To wywrot a dzisiaj trochę przeżywionym głosem o o fotograficznych. Mm. O sprzęcie fotograficznym, no, po... sprzęcie fotograficznym no, tak. O sprzęcie fotograficznym, tak. Robert głos, i próba mikrofonu, to odcinek to trzeci tak, z 25 listopada Czabra? Czabra? Czabra? tego roku. Tak, nazwy odcinki nie zawsze są ciekawe. Mamy polski podcast, kolejny, w miarę nowy, ten już był, bo już nie. Ten, co tu mamy? Jasiu i 10. Tak, Jasiu i Dzisio to jest Retro Radio. On się w zasadzie nie powinien znaleźć w tym podcast w, tym, w tym, tej edycji dzisiejszej, ale mówimy, że Retro Radio jest podcastem, który bardzo, bardzo lubimy. Gość Retro Radio. Nie. Bardzo dobry podcast o, naszym, o naszej młodości. Czyli, 70 lat. tak, Robin Sche 80. Sherwood y, o salonie gier, o Godzilli. O Godzilli oh. jest za, fajny podcast. Potem ten gomera, gamera, te wszystkie stwory. Ty Polecam ty starzy, ci nie ta, Tak, y, y, Przemion, chono tu. Puszczę ci coś. To jest to jakieś, Nie wiem, czy znasz to. Jakieś nudy. Od dawna mamy w sprzedaży pierniki i świąteczne słodycze. Yes, <overstytu> Ale nie o dziś będzie mowa w moim podcaście. W tym odcinku będę poruszała tematy: zakaz palenia w Niemczech. Przedstawię Wam film tureckiego reżysera urodzonego w Niemczech oraz będzie sporo, sporo języki, która Był. rozbrzmiewa często w moim domu. Ten Zapraszam do słuchania. Gocha zaprasza do słuchania, ale Gochy nie można już słuchać od ponad roku. Przemian. Ale wiesz co? Co się stało, że ona nie nagrywa? Gocha, co się stało, że ty nie nagrywasz? Nie ma tematów. Jak nie ma tematów? Jest mnóstwo. No, Gosia nie ma tematów. Proszę no. tutaj wysyłać a podłogę, na Nie mogę na, mojego RSS-u na, na, na, e RSS na a, polskie podcasty wrzucić. Mogę. Nie mogę. Możesz. Góral nie. zrobił. I no na, górał zrobi, no ten zrobi. nie Góral zrobił. Góral też ma na, na, na maku ten a mojego nie. się nie da. Ja wszystko nie. próbowałam ze znajomymi. Przepuść go nimi, przez Fitburnera i będzie działał. Bo wiesz co, już miałam ko kolegę tutaj, co siedział ze mną i chciał mi to włożyć. Do Łukasza pisała Łukasz... To się Też bardzo, bardzo łatwo zrobi. Ja ci to mogę zrobić. Powiedział, że mam zły RSS, ale niemożliwe, nie. bo w iTunes jestem. Nie. To nie mogę mieć, bo przecież iTunes nie. by nie czytał RSS albo... Nie hmm. wiem o co chodzi, nie znam się na tym. E, opuści, opuściliśmy, opuściliśmy kilka podcastów na literę P, czyli pytałaś o podcast bez nazwy, Małgorzato. To, to jest głos pana bez nazwy. Poszedł facet przed świętami wyciąć znaczy? linkę do lasu. Tak szukał i szukał, że w końcu zabłądził. Chodzi więc po lesie i krzyczy. W pewnym momencie coś go szturcha z tyłu w ramię. Odwraca głowę, patrzy, a tu stoi wielki niedźwiedź. Pijana spyska mu leci i mówi Co tu robisz? Czytanie? Zgubiłem się, ale dlaczego się kurwa tak drzesz? Nie Pyta wściekły niedźwiedź. Sądzi, tak? Ale przepraszamy, bo tam bo tam. Bo no... bo Boże, mówi o Tak, Maciej Skwara to jest. Skwara, bo tak. Bo tak. Ale imię, nie? nazwisko Skwara, nie takie. Ale to masz... No. Masz się na pewno no. tak nie nazywa. Tak, na pewno się tak nazywa. Pierogi ze skwarami. Tak, o Jezu Maria, ale będzie na ciebie złe. I ten, to jest w miarę nowy polski podcast. Ukazuje się, ukazuje się od, już Ci mówię od kiedy. Jak ja ukazuje, się, ukazuje się od marca tego roku. O, to, jest, to jest nowa fala polskiego podcastingu, ale to jest taka średnia nowa fala. To nie jest jakby taki młody podcaster, bo Maciej ma już tak... 30. Nie, taki dałbym mu 26, tak mniej więcej, nie? bo już ma żonę i dziecko, nie? więc musi być poważny. No młodo zaczął. No, zaczął te sprawy i ten w każdym razie odcinek 28, dowcipkowanie z rodziną. Maciej tam ze swoją córką, ze swoim spanielem, któremu Kemi spaszczy. Z Spanielom, nie wiem czy wiesz, że to tam zapachy wypuszczają z twarzy. Nie, nie. Śmierdzą po prostu rzeczy. Tak, Żo żona, żona jest fajna, córka fajna, a pies nie. Czyli 28. podcast e, czy bez nazwy. to jest polski? Tak, to jest polski. No, przecież słyszałeś, bo polsku mówił, nie? No, ale ja my też. Z Wrocławia powiem, że... nadaje. Maciej z Wrocławia my nadaje. A ty gdzie w Wrocław Wrocław Wrocławiu mieszkałaś? Ja mieszkam pod Rok gdzie? Oborniki Śląskie. Oborniki Śląskie. Aha. A Maciej jest z Wrocławia. Pozdrawiamy Wrocław, pozdrawiamy Wrocław, Biedrona. z Wiesu... ulica Legnicka. Tak, tam też. Biedron albo... był z Wrocławia. Pamiętasz Biedrona? No. Fajny był, nie? Albo ulica Inżynierska. Aha. Nie wiem. Maciej, na jakiej ulicy mieszkasz? Albo Grabiszyńska. Grabiszyńska, Wrocławica. tak, tak. tak, tak. O tak. tak, kolejnym podcastem... Kolejnym Boże? podcastem... Kolejnym podcastem, który ukazał się w tym tygodniu jest 72 odcinek podcasting.pl. Posłuchajmy. To głównie zapewnia sprzęt komputerowy, już wydział, ale jak widać interesuje się też. Tu. Ale to nie a, Czyli, to, jest, to, jest, a czyli to Creative Commons Polska jest częścią. tego. Tak. tak, Borys Kreative rozmawia z człowiekiem na temat Creative Commons, czyli praw autorskich, muzyki. Kolejny podcast Borysa. Ponad to, godzina. To jest 72 odcinek. Tak, to jest to, jest to co zapoczątkował Jacek Artemik. Ach, to jest od Jacek Artymiak. Tak. A gdzie jest Jacek Artymiak? Jacek Artymiak, y, lata po świecie. Ja ostatnio z Jacekiem rozmawiałem. Pani e... je nie nagrywa, bo nie ma czasu, ale to są podcasty. Podcasting.pl to jest to, co zapoczątkował Jacek Artymiak i potem sprzedał wszystkie prawa autorskie, domeny, wszystko Łukaszowi i Borysowi. No tak. I Łukasz i Borys mają łapę na wszystkim, nie pozwalają nikomu nic z tym robić, trzymają łapska. Dobrze. Jak to dobrze? No, dobrze. A ja nie kupiłaś tego Ja mam inne domeny. Ja mam na przykład domenę wincentypstrowski.pl, ja mam na przykład gruba... To jest moje, to jest grubagocha.pl, też mam taką domenę i ten. Kolejnym podcastem, który ukazał się w tym tygodniu jest podcast y Podnośnik. Tak. podnośnik. Tak. Przenośnik. Podnośnik. Czyli podcast Nowego To jest inny tak. Podnosić może ciśnienie krwi. Tak. skontaktuj się z lekarzem, ale na pewno na, jest dla ciebie dobre. Podnośnik. podnośnik. Tak, a to jest napisane na plecach? To jest napisane To na, niezależna audycja internetowa www. Kropka, nie podnośnik. Tak, tak, nie podnośnik, kochanie nie czytać. Tyle lat w Niemczech. Nie tak. na audycja internetowa. Gora się kłania, jesteśmy w klubie Europa. Tak, ona ma fajny głos. On ma taki ofowy off, głos, taki, znaczy ofowy, taki, taki, taki, taki pankowiec, trochę do Szczepana, by posuwał, do Arka. Te same klimaty, czyli glany. Glany. Zapraszamy już w najbliższej przyszłości na podcast ze Szczepanem. Szczepan zakłada irokeza, bo ja? jedzie w przyszłym roku do... Tak, no ze mną jest. Gościnnie, ale nie musi się czuć jako gość. Nie? Robi irokeza, bo jedzie w przyszłym roku na Woodstock. A się czuję Tak? W moim podcaście? No dobrze. Kolejnym podcastem... przygody kota Gdzie Tomasz? masz? Przygody kota Pussy. To jest taki podcast dla dzieci. To byś mogła ten... Posłuchajmy. chociaż nie, bo to było w zeszłym roku. Prawie to nie. Próba mikrofonu mówiliśmy. Radio. radio mówiliśmy. Nic w tym nie było. Podcast Shwing. To jest bardzo ulubiony mój podcast. Posłuchajmy. Bardzo fajny. Polski podcast. O komisja, o graf. Takie rzeczy. Zobacz, kocha, Nie było cię rok. Zobacz, co się dzieje w posłuchaniu. Shwing, shwing, shwing. Wszystko miga i ten Shwing odcinek 38. Sztybor wieczorową porą. Przemian, czy ty wiesz, na co jest Sztybor? To jest coś śląskiego? Nie, Sztygar to jest śląskie, ale Sztybor to nie wiemy. Czyli odcinek Swing z 30 listopada, odcinek 38. Lecimy. Lecimy już, tak, lecimy już prawie do końca. Tchnienie Grozy nie ma. TPPP na Z nie mamy. Nie mamy podcastu na Z. Mamy podcast Warszawa Shop na. Z to nie. Mamy podcast na W, Whatsapp, który od dawna nie nadaje, Piet i Pietro się załamał. Mamy podcast na W, czyli Where is Conrad, ale tu widzisz tego podcastu, pomimo, że mam niebieską kropkę, to już dawno nie słuchałem, czyli podcastu nie ma od miesiąca. Tak to wygląda, czyli to jest iTunes, a przeglądajmy A który jest najlepszy polski podcast? Już się pytałam przed chwilą. Przemion ma taką koszulkę, na której ma napisane, co to jest za podcast, ale ten... Przez skromność nie powiem. A tak, czy będą nagrody w tym roku znowu? Najlepszego podcastu pomyślimy, pomyślimy. Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze. Przed... A kto ma najwięcej odcinków? Ty? Albo ja, albo nie, nie, nie. podcast Tręcić Myszką. Właśnie. Oni to mają to dużo, myszka. ale są niepoliczalni, nieobliczalni. Ja, oni, ja chcą, to policzą, nie to policzyć. Tak. Dobrze, przejdźmy A teraz do... Czy musieliśmy przerywać... Borysz Kozielski, on ma dużo odcinków. Ja tak. Ja, naturliś. Przelećmy teraz, zobaczymy, co mam w czytniku Google, który trochę mnie zawodzi ostatnio, bo wyrzuca 40 podcastów tego samego dnia i wszystko mam 23 listopada. Muszę do Borysa się zgłosić, co tu nie działa. Czyli audycja, tutaj chyba o tym nie mówiliśmy. Podcast Radio 9 Lublin z 23 listopada czyli załapał się na nasze tygodniowe na nasze tygodniowe opowiadania potem co mamy odwyk o odwyku nie mówiłem czyli kiedy Bóg za dobre każe, a za złe wynagradza czyli kolejny odcinek odwyku odwyk.com, czyli Martin Lechowicz to jest jeden z bardziej takich zasłużonych dla polskiego podcastingu osób Lekko się zapowietrzyłem, bo piłem. To się nazywa Bionade. bionade. bionade to po niemiecku mówię Bionade, a po polsku by powiedzieli Bionade. To, to jest, jest taka rock sobie... tak, Nie, nie, nie, nie. Dziękuję. Tak, tak, tak. Tak. O szwingu już mówiłem. Ale co ty już mówić, ma mamy podcast, który nazywa się Speaker Poznań. To jest, to może jeśli jesteś emerytowana, będziesz miała więcej czasu na picie. Aha. I to, jest, to są zapisy rozmów y, anonimowych alkoholików. Która jest godzina? Dziesiąta w Niemczech, a u ciebie 9. Aha, u mnie, no tak, tak. W Irlandii 10. Ja. Czyli to jest zapis rozmów anonimowych alkoholików, podcast Speaker z Poznania. Mamy audycję z 22 listopada. W zasadzie nie powinna ona się znaleźć, ale reklamujemy podcast. Jakby ktoś miał Aha, problem z jest... alkoholem, proszę bardzo. To są podcasty, co nie ma w iTunes. No to nie ma w iTunes, no, to oni bardzo... pewnie nie wiedzą. No to nie, to tam. dobrze. To myślę, będziemy powoli kończyć dzisiejszy podcast. To tyle na dzisiaj. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy, zapraszamy. I na koniec, na koniec jeszcze muszę tutaj coś, bo Borys mnie prosił o coś. Borys mnie prosił, żeby wejść na stronę zareklamować momencik. A moment. Nie, bo Borys prosił mnie, żebym powiedział, ile mamy podcastów. Czyli Filip, nie zapomnij powiedzieć o liczbie podcastów w naszej bazie. Te duże cyfry na stronie podcast.pl, pamiętaj. Te duże cyfry mówią 146. Czyli w tym tygodniu są podcasty, o których nie mówiłem, jeszcze nie słuchałem. Czy czyli, czyli Bratanek i Kara, nowy polski podcast, podcast Net Scena i podcast Hochlander. To są trzy nowe podcasty. No bo podcast przemian jakby wypłynął. I, I mamy 146 polskich podcastów. Słuchajcie podcastu, Chlander. Ja na i tak. Mm. Y, dobrze. Co tu jeszcze Borys mówił? Słuchajcie podcastu podcasty? Tak, tak. Y, Borys mówi o tym jeszcze w e-mailu, żeby na stronie podcast.pl zauważyć nowe logo, które nie ma litery E, przynadaje się, ale to poprawimy niedługo. Oraz jest slideshow, gdzie możemy zobaczyć to na to przykład Łukasz. Łukasza Witkowskiego, który... Na czymś? Ja nie, nie, to jest r wygląda... Jakbyś słuchała podcast Łukasza, to wiem. byś wiedziała, Słucham. że to jest skrzynka pocztowa. Wiem, wiem, wiem No i Łukasz tam jest bardzo Czas brzydki, brzydki ja. na tym zdjęciu. Oh, nie, tylko na, nie tylko na tamtym. <laughs> tak, dobrze. I... To o tym mówił Borys, Krasu. żeby mówić, że 146 chyba z nerwów. No. I nie śpi, bo synek mu ciągle ryczy. Um, <grych> i, u, I Borys jeszcze mówił, że zaproś wszystkich do zgłaszania się, jeśli mają konto we Fliksze. No i powodzenia. Czekam na plik w poniedziałek. Okay. My mu wyślemy w niedzielę, zrobimy mu niespodziankę. Um, to tyle. To tyle. Podcast.pl 146 polskich podcastów. No bo ja nagrywam. Na jakim Flix, Flicker. Flikrz, flikr. No wiem, że jest Flicker. No. Ale to jak ktoś te zdjęcia u po no. no, Bo Borysowi no. chodzi o to, żeby stworzyć. Pod, no, zrobił grupę na Flickrze, okay. gdzie należy się dołączać. Aha, e, jest... Jeśli jesteście podcasterami i umiesz i tam po prostu do tej grupy dodawać zdjęcia związane no. z podcastami. Aha, to jest link, wylinkowanie. Ja, Naturliś wszystko jest. Podcast.pl, proszę wejść. Bardzo ładne logo. 146 to jest Cyfra Dnia. ty robiłeś ten logo? Przeskromać, nie zaprzeczę. Czyli zapraszamy, zapraszamy. Jeszcze, ja, jeszcze taki podcast, o którym ciągle zapominam mówić, czyli tablo. Momencik, znajdę, czy jest, jest tablo. Odcinek 71. Zacznę znowu robić 22, 11, czyli prawie się załapał na nasz tygodniowy przegląd Wśród polskich podcastów, 48 tydzień. Zapraszamy. Nie wiem, czy to jest, no ale to są takie podcasty muzyczne. To są podcasty. Polecamy, polecamy. Ostatnio dostałem od tego pana chłopaka, znajomego, podcastera, fajnego chłopaka, żeby mówić o nim, bo ostatnio Przemek o nim zapomniał. Więc, więc to tak wygląda. Kończymy, kończymy, kończymy. Ile mniej wyszło, tyle wyszło. Przepraszamy za usterki. Czyli nie ma dalej podcastów, żeby jakieś dziewczyny, kobiety robiły? Nie ma. Nie? Nuda kompletna. Nuda kompletna, tak, z niemieckim akcentem. Taka nuda. Dobrze. Nie, to masz rosyjskiej akcji. Nie, ja mam nie. taki ten. Dobrze. Poznański. Dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy. Dankeschön. Dankeschön. I wcale nie kończymy, bo w tym momencie skończyliśmy podcast, który był dla Borysa, a my dalej mamy tak zwany. jak to się mówi? Jak to było w koczowisku? Afterparty. After party? tak. Będziemy rozmawiać z Małgorzatą. Małgorzata siaruje na kolano. Chodź tu. Yeah, yeah. Chodź tu? Yeah. Dlaczego nie masz... Małgorzata, dlaczego nie masz tematów? Przemek nam pokazuje zdjęcia z Nepalu. Tych zdjęć ma 14 giga, czyli jakieś 63 tysiące zdjęć w formacie RAW. To jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Zdjęcie 120 giga. Aha, O jedno zero się pomyliłem cię. E, czyli podcast nie tylko dla rów dzisiaj. Mięso z, jaka, Mięso z jaka? a jak to jest taka kudłata krowa. Nie wiem, czy, czy wiesz. To no. z jaka. O Jezu Maria. Chciałbym wam powiedzieć, o drodzy słuchacze, że jestem bardzo. Przemek zawiódł mnie na wielu aspektach życia towarzyskiego. Nie lubiłem go, nienawidziłem go, ale. Ale dzisiaj go, ale dzisiaj go kocham, bo Przemek był w Nepalu, był w Nepalu i wziął do Nepalu koszulkę, którą podarowałem mu kiedyś, tak po prostu, bo miałem gest. Wziął koszulkę z logo nie tylko dla Orłów, taką naszą firmówkę, którą kiedyś dawno temu robię, i po całym Nepalu w tej koszulce chodził i się obfotografował. Przed Nepalem nie mieliśmy za dobrych kontaktów. Przemek obiecał, że załatwi mi fajne dziewczyny, że zaprosi mnie do Holandii, żebyśmy mogli tam pochodzić trochę. Ale kiedy to byłem dawno temu? Żeby popalić trochę do Hagi, żebym ten, i po prostu no, zaniedbał mnie trochę. Ale pokazywał mi zdjęcia i na wielu zdjęciach jest właśnie w białej koszulce, która ma wielki napis z przodu i tyłu, nie tylko dla orów. O! Guten Abend! Hi! nie, To był film? Interesting film. Uh, What to title? film. To był interesujący film. Over tak the ja. things happened in 1977, when a Palestinian uh, terrorist hitchhiked uh, German. Uh, airplane. Ah, oh, I heard about and this. Yeah. It was uh, yes. was very interesting. And, uh, we have yeah. in Ireland next next Wednesday. We have uh, the mention movie. Minchin, yeah. from from Spielberg. Yeah. Mm -hmm. Okay. Yeah. Mm -hmm. uh, this was yeah. in seventy uh, mm. Yeah. It was mm -hmm. very documentary made film, mm -hmm. not uh, so much uh, focused on special effects. Mm -hmm. What are you doing podcast yeah we did some podcasts and and and uh -huh. Przemek showing All us right. the pictures so. yeah, okay. there was the voice of the gosia's husband czyli w dowolnym tloczeniu mąż Gosii Karsten famous guitar player the, a, almost the the, after. the just after Ellie Crapton and and uh, Josatriani he was the first no no Atriani. No, no please no. please no don't. Okay. Dobrze, kończymy to wejście. Dziękujemy i zapraszamy po chwili reklam na następne wejście. Zapraszamy do reklamy. Hi, this is Dave King from DaveKingMusic.com. When I'm in Poland, or for that matter anywhere in the world, my favorite music is on the My Pocket Player podcast.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 Ty też sprawdź www.dyktafonografika.pl. Www.bez nazwy net. Jedyny polski podcast, który nie ma nazwy. Żegnamy reklamy. Czekaj, zaraz mikrofon, serdecznie witamy po reklamach. Um, witamy, witamy, witamy. Gosia już poszła spać. Teraz mamy podstawka, tak? Gocha chrapie. E, a my z Przemkiem tutaj e, będziemy rozmawiać teraz, będziemy rozmawiać. Poprawa polszyzna, Poprawna polczyzna o polskich podcastach. Przemek, wracasz do polskiego podcastingu po dwóch latach i 20 dniach nieobecności. Jak się czujesz? E, spać mi się chce. No mi też trochę, no. Gocha tutaj nie była dla nas zbytnio miła. To bardzo zrobione łóżko, ale łóżko jest ma tak na jednego, więc ja śpię na łóżku, a Ty śpisz na podłodze ze względu na to, że jesteś przyzwyczajony do polowych warunków, czyli ziemia, jakieś igliwia, te sprawy, czyli Nepal. Gdzie spałeś? Nie, nie, nie, powrócimy, nie, nie, nie, nie. powrócimy może do podcastu z Gochą, czyli gdzie spałeś w Nepalu, W jakie najgorsze warunki? Zaraz wracamy do podcastingu. A najgorsze warunki? O, najgorsze to było pierwsze dni na trekkingu, to miejscowo jest zasrana, zwane bóle. bule. bule. To mnie strasznie irytowało. Albo można powiedzieć, że najgorsze była ta noc przed Wielką przełęczą, gdzie spaliśmy w sumie w fajnym miejscu, tylko że musieliśmy wstać o trzeciej. O, z o czwartej nad ranem hmm. zacząć wychodzić do góry. To było. Trauma traumatyczne przeżycie. Traumatyczne. Dobrze, wracajmy do polskiego podcastingu. Przemek, nie było Ci długo, długo, długo, długo już mówiłem o tym. Um, Przelecieliśmy dzisiaj przez kilkanaście polskich podcastów, więc coś się dzieje w biznesie. Jak się czujesz, jak taki typowy dinozor polskiego podcastingu, a tyle nowych tutaj podcastów? Czy Myślisz, że to konkurencja, czy dobrze, że się coś wykluło i chłopaki robią? Bo dziewczyn nie ma, tak jak go chamówiłem. Nie no, dla mnie, mi się, mi się bardzo podoba, że pojawią się nowe podcasty. Nie wiem, bo tak jakoś nie słusznie, że ja jestem jakoś tam strasznym jakimś się dinozaurem. dinozaurem czy coś takiego. Po prostu nie robiłem dłuższego czasu podcastów. Teraz wróciłem na jakiś czas, no ile nie wiem. No ale brakowało mi tego, powiem szczerze, bo to była fajna zabawa i, i, i chciałem, chciałem już do tego powrócić. No a co do nowych podcastów, no to ja, ja od, od podcastów jakoś nie odszedłem. Cały czas w sumie słuchałem i, i, i słucham, więc z tym nie ma problemów. Ale większości tych tych, tych, tych znałem od dłuższego okresu czasu, nie? Z takich nowszych tam był e, to mafek, oczywiście podnośnik. E, co tam jeszcze? Przypominamy, że dzisiejszy odcinek sponsoruje e, podnośnik, czyli tu koszulka taka czarna z ręką. Tak. tak, a magnes został na mikrofalówce. Magnes został na mikrofalówce u ukochy, <śmiech> bo nigdzie indziej się nie chciał przypiąć. No, no nawet to... do laptopa aluminiowego. No. Ten no, właśnie. no właśnie. Rozmagnesowały się podczas podróży. No no i też wiele innych teraz nie potrafię przypomnieć, bo ja mam oczywiście od czasu, jak wymieniłem sobie dysk w komputerze, w lapie, to mam o wiele więcej tych podcastów i, i, i po prostu słucham jak, jak przyjdzie. Teraz jeszcze nowy się jakiś podcast pojawił, Cyfercast. Mm -hmm. e, w, z Holandii e, też człowiek zapowiada się bardzo, kurczę, bardzo, bardzo, bardzo fajne rzeczy, więc... Prosimy odezwać się do Przemka cyfercast może... Się, on się odezwał na tym, na, w komentarzach na tym, tak ja go znalazłem, nie? Aha. więc e, my się tam podejrzewam, że jakoś jakoś, jakoś skomentujemy. Jeśli, jeśli będzie taka, że tak powiem, e, jeśli będzie taka inicjatywa, albo nam się jakoś to spodoba. Nie wiem, dla mnie byłoby fajnie, zawsze lubiłem ja tak powiem, poznawać się opinie innych ludzi też mieszkających w Holandii, w tym śmiesznym kraju. Było, Pełnym... było trochę podcastów w Holandii, nie? No, było, było. Był Darek, Chrisman już coś mu nie wyszło. <tryk> był chyba jeszcze jakiś inny podcast. Bartek na szagę w Holandii kiedyś nadawał. Mm. Ty nadawałeś ciekawe podcasty, pamiętam. Było fajnie. Coś jeszcze? E, mi się wydaje, że był jeszcze jeden facet z Amsterdamu, ale teraz nie jestem pewien, czy on nadawał Podcasty, nie. czy ja po prostu za nim tak długo pisałem, że mi się wydawało, że dawał podcasty. Ja nie pamiętam. A nie pamiętam, czy o cyferkaście dzisiaj mówiliśmy, czy wydał nowy odcinek, czy nie. Chyba nie mówiliśmy. Ale chyba nie mówiliśmy. Ale cyferka z dłuższego czasu czasem nie wydał nowego odcinka. Tam są tylko trzy podcasty, więc. Mhm. Mało cyfer w tym kaście. No no. no. Mało Ale generalnie nie no, podoba mi się mhm. to, że nowe rzeczy się tworzą. I ja jestem za tym, że postętował masakrycznie no, ich dużo i dobrych, mhm. i złych, i żeby był wybór. I ci, co będą chcieli, ci, co będą, nie wiem, podcasty się ludziom podobały, no to te podcasty na pewno w jakiś sposób tam zostaną, nie? Wiadomo, że jak się lubi jakiś podcast, to, to, to warto jednak zainwestować, tak jak mówiłem wcześniej, to jest 2-3 minuty, pójść na tą stronę internetową i napisać komentarz i, i powiedzieć coś i wtedy jest zupełnie inny odbiór. Tylko ludzie hmm. o tym zapominają i... I według mnie to jest, to jest duży problem, nie? Brakuje takiego odrzędu, tego feedbacku. Tego, tego tego ja jak tak kiedyś z jakimś kolegą rozmawiałem i mówił że słucha tych podcastów dużo i inny, jak każdy miałby zostawiać komentarz, to on by stracił dwa dni na to. Mówił, że mu się nie chce. No tak, ale jak każdy zacznie używać takiej argumentacji, to w sumie, hmm. wiesz, no to tak bez sensu, Mi się nie chce robić podcastów. Wiesz, mi się nie chce też coś ten Ja nie mówię, że my to robimy dla komentarzy i tak dalej, czy jest to robione dla komentarzy, ale widzę... Wiem i, i Uśmiech na każdy, każdy, każdy podcaster to powie, że, że, że jest to fajne, jest to miłe, no, więc do jasnej cholery nie trzeba zostać pod każdym odcinkiem. I nie każdy podcast Ci się podoba, jak już. Tak, Może ten ci się nie podobał, więc wyłącz. Mi się nie podobał odcinek Macieja Skwary toaletowy, jak mus, muszla pękła. Byłem zdegustowany tym podcastem. Ty chyba nie słuchałeś, ale nie polecam. Nie po... To był bardzo zły odcinek. Ale Emo w dresie za to polecam. Tu taka o, wycieczka. E, e, e, e, e, e, emo w dresie było ciekawe. Nawet ja nawet... Wichy chrałem się na śmierć ze mną i z ludźmi, którzy, którzy słuchali ten podcast po prostu. No i, i, i tego typu rzeczy wiesz, no to zawsze. Warto, nie wiem, powiedzieć, że okej, okay, to mi się podoba albo nie, no, ale to się już powtarzamy, więc nie ma sensu. Powtarzamy się. Mamy jeszcze dwie minuty do końca podcastu. Przemek, ile masz podcastów hochlanderowych jeszcze w zanadrzu? Na chwilę obecną są trzy, ale nie wiem, kiedy je opublikuję. Mhm. Czyli... To ja się zobaczę. Jeszcze, jeszcze podejrzewam, że co do nepalskiego cyrklu jeszcze nakręcimy z kolegami, bo się mamy, planujemy w ogóle w Katowicach, jeśli ktoś jest w okolicach Katowic, albo bardziej dokładnie w Rudzie Śląskiej po świętach, po drugim dniu świąt, czy w drugi dzień świąt jakoś planujemy. z Zlot, Zlot ludzi, tej naszej trójki, co była w Nepalu, z wielkim pokazem, slide slideshowem, fajnym i w ogóle efektami w knajpie w Rudzie Śląskiej. Pokaz połączony z degustacją dużej ilości piwa, ewentualnie wody mineralnej. Ruda Śląska, mówi. drugi nie, dzień nie, świąt. Nie pamiętam, drugi dzień świąt albo po drugim dniu świąt. Znaczy ja to ewentualnie jeszcze mogę jakoś, jak ktoś się zainteresowany, to mnie znajdzie. Tak. Powiem tak. E, I i, i będzie, będzie miło. I wtedy też naprawdę podawiam, czy nawet wcześniej nagramy z, z bombą i z wolnym jakieś takie wspominki, jak to było. Podcastowe. Z puszczaniem kawałków. I Dobrze. Dobrze. W ogóle. I ja puszczamy. oglądałem przed chwilą wszystkie twoje 140 giga zdjęć. No Głowę. nie wszystkie, obejrzałeś... Mówisz nie? Stary, zobaczyłeś do, do slide show zostało wybrane 300 zdjęć. Ja użyłem 150 maksymalnie. To nie było 120 giga, nie? Nie, nie, nie. Zostało Jad. jeszcze tylko 16 276 zdjęć. Ja, po prostu. No ale to były dwa aparaty. Nie? No dobrze. Polecamy, polecamy w takim prywatną wycieczkę. Tutaj polecamy podcast ochlander.net. Stronę i podcast. Tam Szomek świeże nepalskie bułeczki sprzedaje. I cóż, dziękujemy. Dobranoc, do widzenia Dobranoc. i słuchajcie polskich podcastów. Yes, yes, yes. Dach, jak tu mówią w Dach. Dziękuję.